I teraz tak, idziemy pierwszy do skrytki pierwszej, która się nazywa Will Anybody Here? I na zasadzie takiej, że tu mamy wszystkie informacje o tej skrytce. Kto, kto ją zrobił, skrytka ma 3 lata, jest tutaj takie jakby też zdjęcie małe, pokazuje nam te skrytki. Tutaj to tu mam jeszcze opis długi te skrytki, że to jest tam bla bla bla bla. bla jest taka mała podpowiedź no i sobie ją od razu wbijamy do, do GPS a no, tu jest do, do GPS-a wbita ustawiamy off-road, krytka od tego miejsca w którym się w tej chwili znajdujemy jest 308 metrów nie jest, nie jest daleko, no czyli co, drogę, jest parking, nie? nasz parking tutaj my, my to widzimy z tej, z tej strony czyli musimy iść kawałek tam i potem gdzieś w bok no. to podcast, nie tylko dla Orów. Serdecznie witamy w kolejnym odcinku Podcast nie tylko dla orów I dzisiaj Zazwyczaj Jak co lipiec Bo tak sobie ostatnio patrzyłem w kalendarz I to co się działo w poprzednich latach Zazwyczaj ze Szczepanem Lipcowo się spotykamy Wtedy największa Największa ilość Szczepana w podcaście Nie tylko dla orów I zazwyczaj lipcowo podcast z Irlandii Więc taki Rok temu i 2, i trzy i cztery Podcast nie tylko dla Orów Dzisiaj ze Szczepanem I z lasu, wielki, ogromny las Gdzieś na środku Irlandii Chociaż niedaleko Dublina I dzisiaj Szczepan powiedział, że będziemy szukać skarbów Czyli odcinek pod tytułem Dwaj poszukiwacze zaginionej pralki Zatem Szczepan powiedział, że będzie ciekawie Szczepan powiedział, że będzie tajemniczo I Szczepan powiedział, że będzie Że będziemy w wzięci Czyli będziemy używać satelit różnych innych latających nad naszymi głowami obiektów do poszukiwania najzwyczaj, najzwyczajniejszych rzeczy, czyli szukamy zwyczajnych rzeczy przy użyciu niezwyczajnych rzeczy, czyli geo-catching albo geo-catching, zależy jak to się mówi. Dzisiaj Szczepan będzie opowiadał, jak po prostu znaleźć ciekawe rzeczy. A ja sobie przypominam, jak za starych, dobrych lat, jak byłem mały, bawiliśmy się po prostu w chowanego, bawiliśmy się Mieliśmy takie bazy w krzakach i tam się chowaliśmy z dziewczynami lub bez. No a teraz zabawa chłopaków z GPS-ami, z telefonami, z różnymi innymi rzeczami, które, jak już wspomniałem, dzięki urządzeniom tym na górze e, pozwalają nam e, zobaczyć, znaleźć te rzeczy tu na dole. Zatem dzisiejszy odcinek numer 404, dwaj poszukiwacze zaginionej pralki, czyli Dawidski szugunar specjalnie dla Was. Lecimy. Nie ma nic lepszego niż podcast Dawidzińskiego. Nie ma nic lepszego niż podcast Dawidzińskiego. Dziękuję. Discover geocaching, a new hobby for adventurous people. This worldwide game, which started in the US, is like a giant treasure hunt with more than half a million geocaches, boxes containing little bits of treasure, hidden outdoors in cities or countryside all over the globe. Geocaching began in May 2000, and it now covers caches in 221 countries all over the world. 764,192 active fans of this game locate and hunt for hidden treasure using a handheld satellite navigation device, or GPS. <laughs> Witajcie i nie tylko dla orłów słuchajcie To mówiłem ja, Jożyn z tak, ale kupę. M mówię Ci, że oddaję Ci głos i chciałbym, żebyś powiedział o co chodzi w tym wszystkim Co będziemy dzisiaj robić w podcaście i, i po co te satelity Dzień dobry Dzień dobry Bawimy się dzisiaj geocaching albo geocaching, tak? Jesteśmy w parku, do Nadia Forest Parku, gdzie są schowane dwie skrytki no, idziemy je odnaleźć przy GPS-a i pewnych informacji ściągniętych z internetu. To my troszkę w prawo. Tak, tak, tak. Park, mało drzew w Irlandii, wszystkie wycięli podczas rewol rewolucji przemysłowej. Wszystko, wszystko po prostu przerobili na paliwko. Szczepan, trzymaj. Pokaż GPS-a. Dobrze idziemy, teraz w lewo musimy, chyba Nie. tutaj. Dobrze idziemy. Tutaj musimy w lewo, chyba tu. Odej GPS-a, masz mikrofon i mów o co chodzi z tym ge cashing czy catching no właśnie to tak w sumie nikt do końca nie wie nie chodzi o cash czyli takie Aha. prawie jak prawie cash ale, ale oni to mówią takie cash Aha. czyli takie no skrytka no skrytka no, no. Sk skąd się to wzięło? I nie o... wiem skąd to, to się wzięło pewnie z Ameryki zabawa już ma kilkanaście lat z tego co wiem została chyba zapoczątkowana w Ameryce tu coś jest na drzewie, zobacz tak jest nie, nie e, tak. no i co potem trafia do Europy nie wiem jak to w Polsce w tej chwili wygląda ale w Irlandii to jest takie coś że pierwsza skrytka w Irlandii powstała 12 lat temu no koło Brej między innymi. każda skrytka ma swoją nazwę są to przeważnie jakieś pudełeczko plastikowe nieraz jest to jakiś taki ten metalowy pojemniczek albo coś tam jest przeważnie ten długopis, oł ołówek chodźmy tędy, tędy no. tak jest no, jest to przeważnie, tam jest w każdej takiej skrytce jest taki dziennik dziennik pokładowy, logbook tak zwany, gdzie się ludzie wpisują że tam byli, że tą skrytkę odnaleźli, to są takie skrytki oczywiście najprostsze, o najprostszym stopniu trudności bo są też skrytki o stopniu trudności, dość dużo zaawansowanym, typu jakieś zagadki, łamigłówki trzeba rozwiązać, żeby otrzymać spłużone do, do GPS-a, ale są skrytki, że gdzieś na jakichś wyspach położone albo coś, że potrzeba statku, że albo coś, nie, że są tylko dostępne w nocy. Takie tam historie, nie? No. Generalnie fajna, fajna, fajna zabawa. Jak ktoś, jak ktoś ma czas i ochotę i lubi się, że powietrze i lubi... Na satelitę. Spacery. Spacery na przykład fajne. Fajna to jest zabawa dla dzieciaków. Z rodzicami oczywiście. No to jest generalnie co, takie hobby nowe. Może. No nie, może nie hobby, no ale takie zajęcie dla chłopaków, no. No właśnie, to co mówię. Tak, czyli... Oprócz tego, że Lego, oprócz tego, że radio, CB Radio, oprócz tego, że komputery, podcasting, podcasting, krótko na przykład falarstwo. rowery, krótkofalarstwo, modelarstwo, dziewczyny. Dziewczyny, piwo w nocnych klubach, nie? To jak ktoś ma psa i może sobie z nim na przykład, albo dzieci fajne ma też, ktoś lubi siedzieć sobie na przykład częściej na dworze niż yy, przy telewizorem w domu. To jest świetna zabawa, bo te miejsca, te skrytki są przeważnie są przeważni, oczywiście nie zawsze, ale przeważnie są w jakichś fajnych miejscach umiejscowione typu miejsca, które nie ma w przewodnikach nie ma ich na takich prawdziwych mapach typu komercyjnych to są przeważnie miejsca, które lokalni ludzie chcieli pokazywać na przykład, że o, tutaj w tym miejscu jest fajna wieża krzywa, albo fajny kawałek parku, albo fajny kawałek nie wiem, klifu, albo coś, nie? tam schowajmy skrytkę później ludzie, którzy tam przyjeżdżają do tej skrytki, przeważnie z całego świata to będą się coś o tym, o tym miejscu ile jeszcze mamy M metrów? 140, ale co chyba nam pokazuje, to jest tą drogę. A w każdym razie. No, mamy czas, mamy czas, chwytka jest gdzieś, daleko, gdzieś, gdzieś w lewo. No ale musimy mieć pewną ścieżkę, Bo to no. jest las w bok. Ale nie będziemy ślub przez taki las no. bardzo duży. Bo tam byśmy się spodrapali. Zobaczymy co to, to, to się da to jakoś obejść, nie? Mamy 140 metrów w tym momencie. Ale się oddalamy. No ale. Dobrze. Zobaczymy. No około. Mamy czas, mamy czas. Witajcie, i nie tylko dla orłów słuchajcie, to mówię ja, Jożyn z Bażń. Discover geocaching. The treasure, hidden in places like parks, waterfalls, along hiking trails, on the top of mountains, or anywhere you can think of, is small items like pens, toys, batteries, inexpensive pieces of jewelry, keyrings and so on placed inside a container The items are further protected by zip fastened plastic bags useful in case the box itself leaks Ja nazywam się Przemysław Szczepaniuk, a wysłuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. O, oddalamy się. Serdecznie witamy. Serdecznie witamy po mojej przerwie. Szczepan, ile mamy tych metrów? Musimy się wbić, y, musimy się wbić w las. Słuchajcie. 30 metrów. Tak, 30 metrów. To jest chyba jakieś przejście. No co, idziemy w las? Szczepan! Ile metrów? W lesie jest dosyć ciemno. GPS, na, na, na Wygląda... O, dostałem. 23 metry, 22 metry. 22. Szczepan, co myślisz, co będzie w tej skrytce? Nie wiem, zobaczymy. No, Prawie... Jakaś kasa? Zł, Złoto ząb Templariusza. O, może, właśnie, 13 metrów. Ciekawe, Trzymaj. to tu może być jakieś skarby. Trzymaj. 5 metrów, czyli gdzieś tu musi być. Tak. Czyli musi... tu są jakieś korzenie stare. To gdzieś tutaj. I teraz co szukamy? Co to może być, Szczepan? To, to może być Według telefonu, czyli tak. tej podpowiedzi z, z internetu Tak. Duży kontener piszą, uh -huh. with plenty of space for the, for the goodies. tak będziemy szukać. Aleks. Uh -huh. Oczywiście według, sy według sygnału GPS, ale tu, no. tu jest coś... No pierwko, tu, w, tu w lesie tu, nie łyka. Tu, tu będziemy go szukać. Tu, tu, no. tu będziemy go szukać. No. Pod drzewem, pod, pod czymś, zobaczymy co znajdziemy, tak? Dobra, to ja idę tu, Szczepan. To jest duży... Kontener, więc pewnie schowany jakoś bardzo głęboko. No. Chcesz znaleźć ewentualnie miejsce, gdzie on może być schowany, tak? No, może mamy psami śliwskiego może by znalazł. Podcast nie tylko dla orów, dawno w lesie nie był. To nie znaczy, że nie wiemy, jak znaleźć wyjście z tego lasu. Ja idę tutaj w tą stronę, jeszcze pan poszedł w tamtą stronę. Zobaczymy, kto coś znajdzie. Tak to jest, czasami są podcasty z biura, ze studia, czasami są podcasty takie jak dzisiaj z lasu. Ja idę tutaj zatem od siedmiu lat. Oj. Jakaś kupa męska. Od 7 lat nadajemy z różnych, z różnych miejsc. Tutaj chyba nic nie ma. Szczepan, co tam? Szczepan! Gdzie jesteś? Masz coś? Nie. Czołem Wiara. Ja nazywam się Przemysław Szczepaniuk. A wysłuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. Szczepan? Aha. Mamy coś? Mamy coś. Piękny pieniek. Mchem obrośnięte, w sensie z, z, tak jakby zacho, zachowane, e, za tak, mchem. Taka górka, jakieś ziemi albo coś. Filip zrobi zdjęcie, oczywiście się aparatem. Tak, tak. E, Duży dość kontainer, no taki kurde 3-litrowy. jak znalazł, nie? Fajnie jest, fajnie schowany. I cóż, dziewczyny, ej, nie tutaj, nie, nie, nie wolno. Tam szukaj jest. no. Widzicie, tu jest coś fajnego jakieś tam pierdołki, bilety o, ktoś tutaj zostawił bryloczek jakby ktoś chciał, taki nie wiem aha, słuchajcie, jest taka jedna e, zasada numer jeden z tego, tego, tej zabawy jak coś się z takiej skrytki zabiera to trzeba coś zostawić oczywiście no. tu, tu jest plecak specjalny do i tam mamy parę fajnych rzeczy które ewentualnie mogliśmy zostawić tam jest trochę wody, wylejemy tą wodę te skrytki Wlejemy, żeby tam było sucho, ej, diesel! To mów, pan co, co mamy w tej skryce? Mamy Sprite'a. Sprite'a. Opaskę fluorescencyjną. Tak. Skożytą. Pisak. -pis, trochę, trochę brudny, zamknięty, ale to nic. Eee, co mamy? Kawałek ma materiału. Flaga. O, widzicie flaga? Fl flaga. Czy ja to flaga? Jakiego państwa? Eee, Katar. Dokładnie. <śmiech> Psik. <śmiech> tak. Widzę z Irish Ferries. Tak. Takie, takie generalnie gadżety. Co To było w tej folii, zapykamy tą w tą folię. Jakby ktoś chciał kryloczek y, żetonem na, na wózek w sklepie za euro pasuje. Chcesz, pasuje. Filip? Nie. Nie chcę A, A tutaj jest. To są te blaszki, co nie? nie. Tutaj akurat w tym y, w tym, te skryce tej blaszki nie ma. Jest jakiś, nie wiem, bączek czy tam coś. Nie, nie, nie, nie. Tu jest symbol jakiś. Landi, ale tu jest rzecz najważniejsza w takiej skrytce, czyli dziennik łączności, dziennik wizyty, dziennik odwiedzin. Tu się wpiszemy, że byliśmy, że byliśmy w tej skrytce, datę wpiszemy i nickname mój do geocaching. Tu jest też informacja o tym, co to jest, co to jest żeby tego nie uszkodzić, żeby tego nie, nie zniszczyć. W tym miejscu, w tym parku ludzie z tego parku wiedzą. Park Rangers, że w tym miejscu jest skrytka. Że, że tu mogą przyjść dziwacy szukać czegoś, nie? Mm. Tacy jak my. Tak. Oni w tym w tym wiedzą, bo to jest park y, obsługiwany przez firmę Coli, czegoś tak, czy Colit. I oni wiedzą o tej skrytce, że tutaj tam, ta skrytka się u nich na terenie tego znajduje, nie? No. Mamy ołóweczek. Wprawdzie nie pisze. Musimy wziąć y, swój. Dlatego zawsze, zawsze trzeba mieć w sobie długopisy czynne, ewentualnie jakieś inne bariery, ewentualnie jakieś coś, żeby w takiej sytuacji zostawić, ewentualnie gdyby się przepuścił tutaj ołóweczek wypisał. Dlatego ja mam tutaj parę ołóweczków z Algosa. Tak, niebieskie. Takie, niebieskie. Kradzione. Kradzione. Zostawiamy go tutaj, żeby był, był dla innych. Przyklejemy na klejeczkę fajną. E, biskotastik. A co? Zostawimy na, le, na lepeczki, nie tylko dla orów podcastu. Tak? No chyba mam. Masz? Dawaj, chyba tutaj nie. Nie masz? Nie mam. A Filip. dyskotaksyk. Mhm. Tak? Mamy teraz długopis. Lub coś. I tutaj się podpiszemy, że z dnia roku pańskiego, którego? Jest drugi. Ej, piękne święto. No. Piękne święto. No to święto nie w Nie mamy. No. Już no. teraz tego, o tym nikt nie uczy. No. 22 lipca. 9.2012. PKWN napiszemy co? Tak. PKWN, a mójnik jest Tramjard. Trochę już zdeaktualizowany. Ale dalej czynny. Diesel. Oparłeś swój pies na skrytce. Tak widzicie, tutaj na tym dzienniku mocności. Są jacyś nasi? E, no pewnie byli, ale pierwszy wpis mamy datowany na październik 2009. No, hmm. skrytka ma prawie 3 lata, nie? To są różne informacje, różne różnym w sensie no bardziej tylko jest data i, i podpis, to, to, kto tu był, kiedy był i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak więc. GPS w tym miejscu nam pokazuje dokładnie plus minus 6 metrów. Mhm. Ale wszystko przez to, że są dzisiaj chmury, to jest las. Mhm. Czyli jest kiepski sygnał z GPS-a, ale i tak udało się tą skrzynkę odnaleźć, więc cool, jak to mówią, tam w cho chowamy, cho chowamy, e, chowamy tutaj elegancko dziennik łączności, ten tutaj, odwiedzin, do woreczka jednego, żeby to było suche, bo to jest... Słuchajcie, w tej skrytce może być takie coś, że y, wszystko inne zamoknie, prawda? Zamoknie ten, nie wiem, kawałek jakiegoś plastiku, bryloczka, zamoknie na przykład coś tam, to sprite jest cały mokry, ale dziennik ma być suchy, no, nie, powinien być suchy, nie? Chowamy to ładnie, podwójny woreczek, ołówek do środka, zamykamy, tak było, na chlepkę żeśmy przykleili, prawda? I co? I chowamy. I zakręcamy i chowamy tam, gdzie było dla innych. Trochę mchem, Trochę o właśnie. Tak, mchem musimy zakryć, bo to jest taki kamuflaż. Z tego co wiem, to jest taki przepis w, tym, w tej zabawie, że nie wolno skrytek zakopywać. Wiecie? Skrytka nie może być zakopana w sposób fizyczny w ziemi. Czyli nie może to być typu, że jest dziura w ziemi i tego, nie? Chyba. Tak, coś. tak, tak, tak, bo chodzi o takie coś, że. Tak ją trochę odsłań, żeby było widać, tak jak my ją widzieliśmy o. To może chodzić o to, o. że może być takie coś, że po prostu w niektórych miejscach to będzie, nie wiem, na przykład uznane, że to jest jakaś bomba albo coś, nie? No Wiecie, to też też teraz ten świat jest taki dziwny, że, że takie coś może podejrzanie wyglądać. No cóż, tyle. Na GPS tu jest taka opcja u mnie, że, że skrytkę, żeśmy bardzo wbijamy do GPS-a, skrytka jest odnaleziona, tak? Ja tu zrobię stałkę taką ładną. No i cóż, w tym parku mamy to szczęście, że są dwie skrytki. Teraz idziemy do skrytki numer 2, która nazywa się... Z tego wychodzimy, tak, tu wychodzimy, nazywa się Norwegian Norwegian Wood. Norwegian Wood. Skrytka ma no 3,5 poziomu trudności. Jest to skrytka mała, czyli nie mikro, ale jest mała. Czyli to będzie malutki taki lunchboxik albo coś w tym stylu, nie? Co jeszcze? Skrytka ma... Ile ma? Też ma 3 lata. Yy, wchodzimy na opis, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj piszą co jak o tym parku. Jakiś wierszyk jest, potem go Filip przeczyta. Nie ma, nie ma opisu, nie ma dodatkowej podpowiedzi. Nie musimy jej mieć. Prawdopodobnie nie jest trudna ta, ta skrytka. Czyli zobaczymy. Od miejsca, w którym się w tej chwili znajdujemy, do skrytki tej drugiej jest ile? 500, 546. Witajcie i nie tylko dla orłów słuchajcie. To mówiłem ja, Jożyn z Bazin. Discover geocaching. The basic idea behind this game is that people hide treasures for others to try and locate. They then share the location of the geocache on the website. To find geocaches where you are, you need to log in on the official geocaching site and establish your own free account with a username in order to then view the exact location information. You should get a GPS unit and enter the coordinates of the hidden geocache you wish to find. Google Maps are also helpful in searching for caches and they will show you thousands of hidden prizes in Britain. Cała, y, pomysł całej zabawy mówiłeś o jednym z naszych kolegów irlandzkich, czyli. Y... Nie poznałem go osobiście, ale, ale wiem, że to y, od niego wyszło. W sensie od niego to wyszło, że to jest teraz tak jakby ze mną. No, o, o, o tym, że przechodzisz do innego podcastu powiem na samym końcu, ale chciałem się spytać właśnie, czy ta zabawa to jest, to jest twoje naprawdę takie mega wielkie hobby, czy to A, takie weekendowe, takie coś? Rozrywkowe, weekendowe, spacery z psem, z życiakami. Fajne wypady, fajne miejsca, outdoorowe oczywiście, czyli na dworze. Czy na... pan psa wiąże, bo tutaj jesteśmy, czy trzeba mieć psy na, w sumie na, na smyczy. Czy do drugiej skrytki, Norwegian Wood. Tak, Norwegian Wood. Jakie koordynaty? Zobaczymy, zobaczymy. Ile mam miejsców? 100, 124, prosto. Satelita musi nas z góry po, po, powiadomić. Dzisiejsza młodzież się bawi z satelitami. Dzisiejsza młodzież z satelitami. Kiedyś to wystarczyło schować się za drzewo albo coś, a teraz... pan bawi się w to już od jakichś 3 tygodni, a... się co ciekawego znalazłeś już w skrzynkach, w skrytkach w zasadzie. No, taki, właśnie takie... To chodzi o to, żeby skrytkę znaleźć, wpisać się do logu i co, mieć przyjemność, żeby, żeby tą skrytkę, nie wiem, odnaleźć i tyle, nie? I nieraz się spotyka w skrytce tzw. travel buggy, czyli takie blaszki, która ma swój specjalny numer... Unikatowy numer. Jak tą blaszkę można zdobyć, numer można zrobić? Tą blaszkę się, się, się kupuje w sklepie specjalnym, gdzie ten sklep, tam te, te blaszki rozprowadza. Tam jest specjalny numer. To nieraz są różne kształty tych blaszek, bo yy, to może mieć kształt jak, jakiegoś pieniążka typu coin. To się potem nazywa travel coin. Tam są jakieś rysunki, jakieś, przepuźmy, malowidło albo jakiś symbol albo coś jest to w formie takiego znaczka jakby metalowego. Mówiłeś, że sobie zrobisz taką blaszkę i chcesz, żeby na Galapagos ją nią do George'a. Tak jest, tak jest. W świętej tak. pamięci. Coś więcej? Zobaczymy, co z tego będzie. No i takie co się potem, e, w takiej skrytce się znajduje. Nieraz jest informacja o tym, e, co to nie jest za Travelbook, book, kto jest tego właścicielem, gdzie już ten Travelbook e, podróżował, w jakich był w państwach skrytkach, miastach i tak dalej, nie? Kto go trzymał w ręce, kto go, to gdzie położył, kto to go skąd, skąd wziął. To jest taki inny też aspekt tej zabawy, nie? Czyli taka w sumie sprawa, no... Hobbystyczna, typowo, nie? Nowe hobby. Nowe hobby. Chłopaków z satelitami. Musimy się chyba gdzieś tam zaraz bić. Pokaż, ile się... mamy. Tak. 97. Tak, no, to, to, to, jest, to jest gdzieś tam. Gdzieś tam, tam była jakaś ścieżka chyba. Musimy tam gdzieś się wbić, musimy bo... Musimy się cofnąć, się cofnąć, się cofnąć a my wracamy za chwilę. Discover geocaching. When you find the secret cache, you sign the logbook that is in the box using your geocaching username, and exchange something inside for an item of your own, leaving something of equal or greater value. Then you hide the box where you found it and continue the rest of your walk. Once you get home, log what you've found on the website. It counts the number of caches you've found and keeps a record for you of where you have been. Finding a cache is not so easy, as the coordinates only show a location on a map. And there may be obstacles like rivers or rocks in the way. Czołem Wiara ja nazywam się Przemysław Szczepaniuk, A wysłuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. Zapraszam Was na Armirownię. Pierwszy podcast o robotyce i nie tylko. Armirownia.xaa.pl Witam Was w kolejnym odcinku Armirowni. A jaki jest temat dzisiaj? A mianowicie geocaching. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Jak wiecie, to dobrze. Jak nie wiecie, to się zdziwicie po prostu. Geocaching to taka gra terenowa, grana na całym świecie. Polega ona na znajdowaniu skrzynek z... Zależy od wielkości skrzynek, jakie, co, co jest w niej w środku. Dla czystej przyjemności. Na stronie geocaching.com są wszystkie koordynacje, kordy skrzynek podane w... Żeby wpisać je do GPS-u. Ta gra polega na szukaniu przez GPS. Kiedy znajdziemy taką skrzynkę, otwieramy ją i dopisujemy się do logbooka. Są tam w niej jakieś różne gadżety, można włożyć coś i nic nie wyjmować, można coś wyjąć, ale trzeba koniecznie włożyć w tej samej wartości, bo zabieranie czegoś, nie dawanie niczego... 9 metrów do następnej skrzynki. O, 8, 6, 5, 4, 3 Dobra, witamy w tym miejscu gdzieś. Serdecznie witamy po raz kolejny. Szczepan Norwegian Wood, tak się nazywa ta skrzynka. Co to może być? To jest malutki kontenerek. W sensie jakaś skrytka, w sensie jakiś po, pojemniczek. Mamy jakieś to, to hinty. Jest, tu te? jest dość dużo. Nie, tutaj nie ma hintów żadnych. Tu jest dość dużo jeżdżnych, więc są Polsce. Mam! Znalazłem! Jest? Jest! Pokaż, tutaj mój. No! No! Super! Moja pierwsza skrzynka Tak jest. No i tak ostatnia jest. Otwieramy, koło widzicie? Średni pojemniczek, nie w sumie małych pojemniczek, nie? Mm -hmm. Co mamy? Lornetkę zbitą. <laughs> Tam jeszcze logbook, misiek yy, Szkocka flaga flaga Do Tesco o, Taki ten y, bryloczek do wózka Jakieś takie bajery dla dzieciaków Oczywiście na zasadzie Jak się uprą mnie to sobie wezmą nie? No. Mm -hmm. I co? Mam ołóweczek Mamy tradycyjnie log Czyli tak jakby najważniejszą rzecz Skrytki do której się wpisujemy Ołówek jest, działa ołówek Ołówek pewnie z Ikei, nie, też nie? Jakiś taki inny fajny i co, co widzimy? Pierwszy wpis w skrytce yy, mamy datowany na też październik 2009. Te Więc książki ta... do logowania skąd się bierze? Co możesz wydrukować? To, może to może Aha. być to może być kawałek o wydrukowane. Są, mhm. są, są takie sampelki, nie? Mhm. Które tam się, przypuśćmy, gdzieś się drukuje skądś. To jest mhm. karka A4, to się w ten sposób sprawa składa. nie? I to jest to. Jest to. Tutaj się pisuje mhm. e, koordynację tego. Dla powiedzenia że to jest ta skrytka, tu widzimy Norwegian Wood, czyli to jest ta skrytka, o którą nam chodziło. I co my tu mamy dalej? Tutaj mamy ostatni wpis 21 lipca, wczoraj, wczoraj, wczoraj świeżyz, świeży, świeżyzna. Będziemy nam plecak do geocachingu, w tym plecaku mamy różne fajne gadżety w którym możemy tutaj na, ewentualnie na przykład zostawić lub przykleić lub coś e, zrobić z tym na przykład możemy tutaj wziąć fajną naklejeczkę mamy tutaj naklejeczkę, którą e, wybrały moje dzieci i to jest naklejeczka in Georgia, USA it's illegal to eat fried chicken with a fork oh. welcome to Georgia, no forks i tu ją przykleimy proszę Państwa Tą skrytkę o w tym miejscu żeby wiedzieli że w stanie Georgia w Ameryce, nie można jeść kurczaka widelcem tylko pewnie palcami, albo tak jedzą Chińczycy co opisujemy? widel teraz się podpiszemy się 22 dnia lipca 2012 nasz nickname czyli Tramyard jest tylko odnaleziona i co jeszcze? wszystko w temacie to teraz? Znaleziona, schowana. Znaleziona, schowana, szczelna, logbook suchy. E, czyli no troszkę tutaj jest woreczek rozerwany, ale to nic. Ale tylko jest w sumie sam, sama sobie szczelna. Nie? Tu ewentualnie możemy zrobić dla, dla, e, dla lepszej szczelności tego. Widzicie. E, plecak właśnie do kaczyń. Gumeczki, re, recepturki. Ja. Tak jest. Zawiniemy jeszcze logbook w woreczku gumeczką, recepturką o, bardzo ładnie, tak szereśni, profesjonalnie. profesjonalnie tutaj wsadzamy go do środka jest tu ołóweczek, jakby ktoś chciał, potrzebował co jeszcze, wszystko naklejka przyklejona chowamy nasz sprzęt, chowamy skrytkę Filip wiedział że ona była, bo ją wyjął stamtąd tak, Tak. wszystko jak widzicie to jest taki pojemniczek na, na jedzenie, mhm. na, na lunchbox mhm. proszę bardzo okay. no, to tyle chyba no. i co, wpisałem do GPS-a, że skrytka jest odnaleziona to, były, to był nasz plan na dzisiaj. Dwie skrytki odnalezione. Nie ma innych na, na tym. W na planie, więc gps wyłączamy. I to tyle prawie w dzisiejszym podcaście. To tyle w podcaście dzisiejszym. Podcast geocachingowy. dzisiaj gościnnie w parku Donadia Forest Park. W Kant Kilder. Dziękujemy bardzo. i wróci, Wrócimy na pożegnanie ostatnie. <laughs> Discover geocaching. A new hobby for adventurous people. Geocachers must be ready to find the best route to each unique cache. There is extra information describing specific caches you're after on the website, so read carefully any clues provided. The logbook that is hidden in the cache also contains information from the owner of the cache, as well as notes from other visitors, and often some additional amusing information. In smaller caches, a log sheet may be used. Remember that you are not to move the cache from its original location. You can then bury your own treasure, spend some time wondering where to hide your secret box of goodies, and place it there before registering it on the site. Make sure you obtain accurate GPS coordinates, as this is the most crucial part of the activity. Wydki, yy, Wrac którą znaleźli. Wracamy na chwilę, że jeszcze tam, ma fajne y historie. Tak jest. Taką którą z czekami. Było to miejsce, było to miejsce koło, koło Dalki w Dublinie, koło Kilainie, tak? między Dalki a Kilaini. Miejsce jakiś taki malutki parczek, którym tam jakiś kumpel się dawniej się prezentował nie, no na scenie takiej malutkiej I tam była taka malutka w tym parku scena i były takie lampy dookoła tej sceny. Takie metalowe, jakby atrapy lamp. Na jednej z tych lamp była skrytka, właśnie umieszczona. Miała taki sam kolor jak ta lampa. Generalnie za chiny ludowe, ktoś to, żebyśmy nie wiedział o tym, to by się nie kapnął, że, że, że to jest skrytka. Nie? Takie coś, nie? No. Trendy zielone. Trendy, no. no. tego drzewa. Tak więc tak, tak to wyglądało. Kończymy ten odcinek, znaleźliśmy to czego szukaliśmy, no i najlepszą zapłatą był grill u Szczepana, jak co podcast ze Szczepanem kończymy, grillem. No, ale to jest chyba też ostatni podcast ze Szczepanem. Słyszałem, Szczepan, że będziesz po siedmiu latach migrował do innego podcastu. Podcast podobno się nazywa Brak Sygnału. Słyszałem, że uprzemka szczepaniuka, teraz będziesz dobrą kasę kosił. No ja, u mnie wszystko było za free, a Przemo powiedział, że będzie ci płacił. Chciałem się spytać, nie czy to prawda, no bo to już jest potwierdzone, no ale od kiedy, od kiedy, od kiedy przechodzisz do innego podcastu? Bo jeśli będziesz dawał głos gdzie indziej, no to u mnie wiadomo, spierdalaj. Nie, nie, nie. To są takie. To są takie sytuacje, że dostałem nieoficjalnie gdzieś tam informację, że może coś nagramy z Przemkiem, którego nawet jeszcze nigdy nie poznałem, więc, więc to jest takie, to jak to mówią, nikt nic nie wie na razie. Wszystko się tak. okaże w swoim czasie. No. Przemek bardzo sympatyczny, wysoki, taki ma cichszy głos, jest bardziej spokojny, no ale cóż, kasa rządzi, kasa rządzi i żegnamy się ze Szczepanem, niby mówi, że nieoficjalnie, oficjalnie, ale ja już tam od Piotra, którego pozdrawiamy, który też w ten cały nasz szukanie skarbów to się bawi, wiem, że, że sprawa już jest zapięta, więc Szczepanie, bardzo Ci dziękuję za te 7 lat polskiego podcastingu, no i cóż, życzę Ci wszystkiego na nowej drodze życia z Przemkiem. No i cóż, no, no, przykro mi trochę, ale tak to bywa. Um, Będę słuchał, będę słuchał i, i cóż. I, I słuchajcie, jak się nazywa ten podcast, w którym będziesz brał udział teraz? Nie mam pojęcia. Dobra, dobra. Brak no, sygna... Naprawdę, naprawdę nie wiem. Brak sygnału z Przemkiem i z Piotrem. Piotr pisze mnóstwo blogów, Przemek też czasami. Zatem Szczepan, dziękuję Ci za te, za te prawie 7 lat i no cóż, nie powiem do usłyszenia, no bo, no bo nie. No, dobra. No, no. pożyjemy zobaczymy. No to dobra, to na razie tyle, e, idę zobaczyć co Filip dzisiaj ma na obiad i ten, do później.